gdy przez tak przyglądamy się, czy wsłuchujemy się w Słowo Boże, no, tak zwykle Pan Bóg wiedział, co nam dzisiaj, co nam da się ten czas. I ta dzisiejsza Ewangelia i powiedzmy czytania doskonale też podsumowują to, co było do tej pory. Ale nawet jak się Szymon zauważył w czasie psalmu jeszcze, że ukierunkowuje nas na to, co Esatologiczne. Czyli ukierunkowuje nas na to, co, do czego dążymy. Do spotkania z Bogiem, do życia, do trwania. W drodze dzisiejszej Ewangelii, Pan Jezus przeprowadził coś, co dzisiaj jest bardzo modne. Sądz. Zobaczcie, ciągle przeprowadzane są sondaże, to polityczne, to jakieś tam, co sądzimy o, jakimś, o czymś, o i takiego tego rodzaju sondaż przeprowadził Pan Jezus wśród uczniów. Zapytał ich najpierw, za kogo ludzie nie uważają. Powymieniali. Powiem, że inni za nienarzyciela, inni za wiersza, jeszcze nie za proroków. Gdyby Pan Jezus dzisiaj tutaj sondaż przeprowadził wśród nas, to pewnie byśmy do tego dołożyli, że jedni uważają Pan Jezus za postać mityczną, za kogoś wymyślonego, bo tak Kościołowi było wygodnie. Inni by powiedzieli, że co prawda taki człowiek może istniał jako jakaś tam postać historyczna. Inni może by mówili, że to był jakiś... i mówią, że to jest jakiś prorok. Inni mówią, że być może na tyle postać mocna, że zaistniała w świecie. Inni mówią, że tam powiedzmy sztukmistrz, który bawił się Słowem. Są pewnie też i tacy, którzy będą uważać Pana Jezusa za Boga, za kogoś, kto przyszedł tutaj na świat na zbawienie ludzkości. Będzie tu każdy z nas, by jeszcze powymieniał wiele różnych określeń dla Pana Jezusa. I Pan Jezus gdy dotarły te wszystkie słowa, które wypowiadali uczniowie, sprawdził też ten sposób, co wychwycili uczniowie, co wychwycieli, wychwytują ludzie, co są za to w końcu pytanie temu apostołowi. Ale za kogo wy mnie uważacie? No i jak na pewno różnia apostołowie rzucali zdanie, co ludzie są, to no to tutaj już zabrał głos ten, który był najmocniejszy wśród nich. Piotr. I mówi Ty jesteś Mesjasz. Ale żeby zrozumieć, znaczenie tych słów, trzeba sobie usmysłowić, jak rozumieli Mesjasza Żydzi. Mesjasz ma być ten potężny, przepocny jakiś władca, który z nieba wstąpi, który Wybawi Izraelitów z niewoli rzymskiej. Sprawi, że Izraelici staną się narodem silnym, panującym, przemocnym. I tego określenia używa Piotr. I chciałby się powiedzieć, ale Mądrze powiedział nie. Może ja po powiedzieć, tak, no, ten wie, co mówi. Na Pan no, Jezusowi, ten, ten najwyższy tytuł. myślę, że gdybyśmy, ten was teraz zapytał, może nie za kogo wy uważacie Jezusa Chrystusa, ale za kogo ty uważasz Jezusa Chrystusa. Co byś powiedział, co byś powiedziała? jeszcze dodał, że do no, niego po Panu Jezusie, że to jest Bóg, że to jest symbol, Boży, że to jest przyjaciel, że to jest Mesjasz, nie używaj tego. Moi drodzy, po tej odpowiedzi Piotra, takiej mądrej odpowiedzi, zobaczcie, co czyni Pan Jezus. Może to bardzo zaskoczyć, na to, że nawet niektórych skurwersować. Wtedy Surowo im przekazał, żeby nikomu o Nim nie mówili. No i na, na nie, nie wiem, w się bunt. Dlaczego? Jeżeli usłyszeli, jeżeli odkryli, kim jest Jezus Chrystus, dlaczego nie mają się podzielić tą prawdą? Myślę, że są przynajmniej dwa powody. Po pierwsze Pan Jezus bardzo szybko wyczuł być może i w wypowiedzi Piotra to, co później nastąpił. Proszę za chwilę, żeby nie jest Po prostu Pan Jezus wyczuł, że jeszcze nie byli gotowi do tego, żeby mówić o, o Nim. Mimo, że poznali Go, że byli przy Nim, ale tak naprawdę jeszcze nie wiedzieli, kim On naprawdę jest. I po co przyszedł na świat? Więc jakby Wila z jednej strony skierował po innej jeszcze. Dlatego już powiedział, nie mówcie jeszcze, bo jeszcze to, co będziecie mówili, nie będzie prawdą. Wręcz może oddalicie ludzi od mnie, jeżeli powiecie tak, jak wy teraz myślicie. A drugi powód. To znowu sobie sprawę, że słuchacze posłów nie będą jeszcze przyjęcie, przygotowani do przyjęcia tej prawdy. Że jeszcze to nie jest ten czas i nie jest to ten moment, kiedy należy mówić o Jezusie Chrystusie jako zbawcy, jako o tym, który przyszedł wyzwolić Izraelitów. Bo to wyzwolenie oni zupełnie jeszcze nie rozumieli. I zaczynajmy się może najpierw na tym braku dyspozycji ze strony apostolów. Bo ten piotr, który tak bardzo mądrze powiedział, za chwilę, kiedy Pan Jezus mówi, że będzie musiał być odrzucony, że będzie musiał cierpieć, że będzie zabity, że po trzech dniach stanie. Nagle ten piotr, który wydawało się, że został Pana Jezusa, Ciągle Pana Jezusa na Bogu mówi, no nie, nie, słuchaj, Panie Jezu. To nie tak. My nie takiego Ci go oczekujemy. O czym ty mówisz? Mówisz jakieś bzdury. My Mesjasza rozumiemy jako tego, który ma nas tutaj wyzwolić. A ty mówisz o jakiejś śmierci, ty mówisz o cierpieniu. Co, co to za Mesjasz? Zejdź z oczu bo nie myślisz o tym, co boże, ale o tym, co ludzkie. Jakże często i my chcemy Pana Boga uczynić nasze narzędzie. Pana Boga według naszej wizji, według naszego pragnienia tego, który ma za nas spraw załatwić się tym w szorem trochę więcej mowy. Czyli ten, który tak pięknie o Panu Jezusie z jednej strony powiedział, nagle okazało się, że nie rozumie, kim naprawdę Jezus Chrystus jest. Że dopiero jeszcze się musi wiele, wiele nauczyć że jeszcze wiele, wiele musi przejść do Jego serca, słów Pana Jezusa. Żeby tak naprawdę na Jego się otworzył i boją, kim On jest. I dalej. Recepta na tych, którzy, do których mieli apostoł obiegłości. Bo z jednej strony pokazał mi, że brakał jeszcze dyspozycji do głoszenia w nich, ale z drugiej strony też pokazał, w jaki sposób mają mówić o tym. żeby ta prawda to tam. Jeśli, jeśli ktoś chce pójść za mną, się zawsze samego siebie, niech weźmie krzyżój i niech mnie naśladuje. Moi drodzy, tak jak my często mamy zaburzony obraz Boga, zaburzony obraz Jezusa Chrystusa, tak wielu ludzi nie jest w stanie, jeszcze nie jest gotowy na przyjęcie słów o Tak jak Ty może nie jesteś teraz jeszcze gotowy, gotowa, żeby mówić swojemu współmałżonkowi o Panu Jezusie, tak On, być może, nie jest jeszcze gotowy, żeby o Nim usłyszeć. I potrzebuje Cię podziwiać zupełnie czegoś innego. I ci ludzie, którzy mają usłyszeć o Jezusie Chrystusie, oczekują, albo inaczej. Nasze działanie zadziała w ich życiu. Nie słowa. Nie nasza głowa. Zawsze z samego siebie trzeba wiele zrezygnować, żeby tak z tych swoich nieuporządkowań, żeby pójść za Panem Jezusem. To wymaga wysiłku. Wiara wymaga wysiłku. Wiara, wiara wymaga trudu. Trzeba wziąć krzyż. usłyszymy nie? tak? Pan Jezus wziął krzyż, więc Ty też musisz ten krzyż wziąć. Te krzyże nosimy, nieraz mówimy, jakby bardzo cierpimy. Tak? Bierzemy te krzyże odważnie. Ale brakuje często tego trzeciego, co Pan Jezus powiedział. I niech mnie naświatł. Często nieraz ten krzyż leźmiemy, ale ile na tym krzyżu? Będziemy narzekać. Ile o tym krzyżu będziemy się mówić. Ile będzie nieraz z nas goryczy pretensji. Z jednej strony przyjęcia, a z drugiej strony wielkiego. Naśladować Jezusa Chrystusa, to przyjąć Jego postawę, to głosić Go swoim życiem, to wyrażać swoją wiarę poprzez uczynki, o których mówił dzisiaj św. Janów w drugim czytaniu. Bo uwierzyć w Jezusa Chrystusa. Nie wystarczy tylko przyjąć, uwierzyć w Niego. Bo i jak słyszeliśmy w drugim czytaniu, złe duchy wierzą w Niego i drżą. Ale uwierzyć w Jezusa Chrystusa, to jednocześnie uwierzyć temu, co On mówi. I przyjąć się w swoim życiu. I żyć ten, na co dzień. Myślę, że to jest ta pierwsza forma głoszenia tym, którzy daleko są od Boga, tym, którzy nie są gotowi na przyjęcie jeszcze wielu słów, a być może alergicznie działają pod wpływem słowa Bóg Jezus Chrystus, może i agresywnie. Nie ma się odbywać przez nasionowanie. Jeżeli przyjmiemy, jeżeli przyjmiesz w swoim sercu, jeżeli ja przyjmę w swoim sercu prawdziwy obraz Boga, prawdziwy obraz Jezusa Chrystusa, będę świadomy, kim on tak naprawdę w moim życiu jest, to nie będę musiał nic mówić. Ale po uczynkach moich. Po moim życiu sprawia, że ludzie zaczną myśleć o Bogu. Zaczną myśleć o Jezusie Chrystusie. Gdy będę potrafić, chcieć, tracić swoje życie. To Jezusa Chrystusa. Moi drodzy, tak wielu z nas uderzyło to, co ksiądz płat mówił w, w pierwszej konferencji. Modlić o budowaniu tej żywej relacji z Bogiem. Ale tę żywą relację da się budować wtedy, kiedy odpowiem sobie, kim jest Jezus Chrystus w moim życiu jeżeli uwierzę nie tylko w Niego, ale uwierzę w Jemu. Że On dla mnie dobra. Że nawet wtedy, gdy mi jest ciężko i gdy nic nie wychodzi, to On przy mnie jest. To, że On kroczy ze mną przez życie nie zostawia mi nigdy samego. Odbiła się na tych zielonych spiskach. On oddaje mi siły do tego, żeby przetrwać wszystko. Ale tak naprawdę spróbujmy sobie na zakończenie tej rekolekcji. Jako tak podsumowanie znaleźć odpowiedź. A może jeszcze jeszcze po tych rekolekcjach poszukać, kim tam mnie jest Jezus.